Witam dzisiaj serdecznie jednego gościa, który jest lubiany, mniej lub bardziej przez niektórych. E, jest to słynny Dawid Filipciński, tak? Dawid Filipczyński. Lubiany przez wszystkich, niezrozumiany przez niektórych. <głosy> no to może być tak, więc e, rozmowa z Dawidem Filipcińskim e, jest... Cześć, nie macie pojęcia jak ja już jestem tęskniłem do tą czołówką. I love you like Ireland, in the bathroom, anywhere you want, anytime. And that's the great luxury of it. And we've just been joined through this creaky door. He actually broadcasts from, well, sometimes, from Dublin. I think his name's Philip. <laughs> He's a great guy for that reason because he, he's a, he's very open and he wants people to, to, to be able to do it. Uh, and then there's yourselves with Nietilko La Orwolf, not only for the Eagles, translating it into English, uh, which is a great podcast from Dublin. That's what you're doing, uh, Philip. <laughs> <laughs> I think his name's Philip, you naughty boy. You... Oh, yeah. I tak, I nie. Yes, that's his name. Philip uh, Jadwinski, did I say right? You sexy motherfucker. Jeszcze raz próbujemy. Come here, baby. Berczawiński. Yeah, it's great. That would be a good name for vodka, that, you know that. Nie tylko dla orłów. Trochę inny. Radio głęboko ukryty, ale wyrazisty znak jakiegoś non-seso, non Wiedziałem, że się je*** na tym. Nie będziemy siedzieć blisko. Ja lubię tak jak się gada, nie? Nie wiem, że jest ja. Serdecznie witamy i w dzisiejszym podcaście będzie bardzo mało mnie, bo Robert przepędził przez miasto i nie mam siły. Dziękuję. Nie wiem, jak można przepędzić kogoś przez miasto, które ma 40 tysięcy mieszkańców, więc jest bardzo małe, ale Filip ma kondycję małego dziecka, więc najlepiej, jakby się z nim poszło razem z wózkiem, wsadziło go w wózek i woziło po mieście. Chociaż też nie, bo on nie lubi na nic patrzeć. Mówię, jak nie ma flamingów tutaj, ani kolibrów to nie ma na co patrzeć i dżungli I dżungli nie ma, zawsze znaczy dżungla trochę jest ale taka innego rodzaju no i się zawiodłem mocno na Filipie, także nie ten pokazałem mu najpiękniejsze zabytki y, z Canterbury to nawet nie chciał spojrzeć na katedrę no, i, i tak jestem zawiedzony mocno, po tych trzech tygodniach picia może ten, głowa go boli mm. cały czas, dzisiaj mamy y, trzeci dzień o, o, odwyku także tylko małe piwka jest śpiący, kpiący i tak to wygląda. Siedzimy sobie teraz w takiej y, knajpce, jednej z wielu, tutaj są Irish puby, więc to jest właśnie jeden z pubów. Fajny, klimatyczny, nie potrafię go opisać, ale u góry suszone kwiaty, na dole drewniana pogoda, pogoda, kurczę, podłoga. Co to jest? Co ty pijesz? Filip się pyta co ja piję, to jest chmiel, tak? No ale chmiel ma kwiaty, tak? No to są szyszki chmielowe. No to szyszki chmielowe. Tutaj Filip podpowiada. Zna się na tym, mam dużo pije piwa, więc się zna. No i w takim miejscu sobie teraz siedzimy. Myśleliśmy, że będziemy na zewnątrz. Przez moment była ładniejsza pogoda, w sensie, że było błękitne niebo, ale się zrobiło troszeczkę chłodniej, więc siedzimy w środku. No i tu na razie tyle z mojej strony. Zatem serdecznie witam w podcaście nie tylko dla kurek, jak to mówił Leny. Ja dzisiaj będę mało, mało gadał, w ogóle nie wiem czy ten podcast się ukaże, bo będzie fatalny i bezsensowny, bo naprawdę mi się nie chce gadać, Robert przepędził mnie przez miasto, nawet jakby miał 20 tysięcy, to i tak jestem zmęczony na śmierć. Kazał mi iść do miasta 45 minut, potem chodziliśmy po mieście 2 godziny, teraz musimy pieszo wracać 45 minut a ja nie mam siły, więc serdecznie witamy i może nawet żegnamy w podcaście Niedego Dla trzyminutowy podcast Dlaczego Nie, Dlaczego Nie Do usłyszenia Czasu mało, więc od razu przechodzę do rzeczy Dziś przygotowałem sobie taki temat związany z moim miastem, w którym mieszkam mianowicie opowiem troszeczkę o Canterbury. A skupię swoją uwagę, czy też raczej waszą uwagę, skupię na katedrze, która tutaj góruje nad miastem i która stanowi główną atrakcję dla odwiedzających turystów. Najmocniej panią przepraszam, ale chciałem zapytać, o który się dzisiaj ten do Londynu, 11.05. A skąd ja mogę wiedzieć? No chyba o pierwszej. Co to jest? Paszport. Paszport? To był paszport. Był. Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest lądek. Lądek z Serdecznie witamy po przerwie. Jednak wracamy do podcastu. Piwo, które Robert mi kupił. Nazywa się Ashahi. Asha to jest japońskie piwo. Ja to piwo piłem w Dublinie. Po którym wyglądasz Aha, nie, no, zlubi, zrób mi lepsze zdjęcie, co? Muszę wam powiedzieć, że przechodzimy potem Cantembery. bardzo mi się podoba miasto, ale muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mamy rozdania, jak to się Robert nazywa? Graduation. Graduation? No, graduation, czyli, czyli latają w biretach i walczą w togach z wiatrem, bo dzisiaj trochę wieje. I całe miasto w zasadzie jest takie studenckie. Robert zresztą mówił, że tutaj z 40 tysięcy ludzi, które, którzy mieszka, mieszkają, to jest 38 tysięcy studentów. Robert też kiedyś był studentem, skończył. No on wiadomo, on tego miał wykształcenie podstawowe i potem nagle chciał zostać studentem. Pracował całe życie w Bydgoszczy i roznosił mleko. To była, nie wiem czy wiecie, on to kiedyś w podkaście, tylko dla prób mikrofonów mówił o tym. W każdym razie był mleczarzem i jeździł takim małym żukiem białym i rozwoził mleko. No i potem przyjechał tutaj do Anglii. Też chciał być mleczarzem, ale już mleka nie rozwozili. tylko mieli wszystkie takie... No, tylko delivery mieli w takich tych plastikach. Więc musiał zrobić studia, żeby to mleko rozwodzić. Em, rozwozić. No, okazało się, że dało się zrobić studia. Zrobił, e, jak to się mówi, e, licencjata i został starszy, starszym pomocnikiem starszym pomocnikiem mleczarza. Chciał, teoretycznie chciał zrobić też studia konkretne, żeby 4 lata zrobić, ale powiedział, że strój mleczarski jest za drogi i nie będzie robił, nie będzie robił studiów takich konkretnych na 4-letnich, bo czapka mleczarska jest za droga. W każdym razie Robert oprowadza mnie po mieście i ja dzisiaj jestem skatowany. Piję to piwo, po prostu jedno oko mi się zamyka, drugie oko mi się zamyka. Zjedliśmy jaką rybę przed chwilą, bo inaczej bym chyba umarł. Popijam. I Muszę wam powiedzieć, tak jak mówiłem, że, e, że podcast e, łączy ludzi. E, Canterbury to jest chyba najbardziej podcastowe miasto świata. Robert tutaj sprowadził. Robert w ogóle się czuje bardzo samotny, pomimo tego, że ma żonę i dziecko i sprowadza to... No właśnie się śmieje, głupio. Ale nieprawda. E, on sprowadzał tutaj ich wszystkich kumpli, e, Moich też zresztą. Przemiona, Przemka, e, retro bra braci i różnych innych. I po prostu mówił chłopaki, zakumplujcie się ze mną, ja nie jestem wcale taki straszny, nie jestem wcale taki stary, nie jestem wcale taki brzydki, e, kumplujcie się ze mną, słuchajcie podcastu Próba Mikrofonu albo Five O'Clock, bo to były jego projekty. No i ludzie przyjeżdżali zwodzeni z tym jego e, mówieniem, bo on pomimo tego harczącego głosu miał czasem fajną gadkę i przyjeżdżali właśnie do niego ludzie, e, przyjaciele, jak on ich nazywał, ale oni mówili mi na ucho, że to niby, że oni się nie... M, m, m, słyszycie, co się dzieje na górze, nie? Ja, te, teraz mi się tu zwali cała kantenberyjska katedra pełna studentów na głowę. Aż te kwiaty, co Robert mówił, a ja mówię, że to jest ten hops, czyli jak to po polsku się mówi. Jak się mówi na te rośliny na górze, bo zapomniałem, czy, czy, z czego się robi piwo? Chmielu, no właśnie. Z chmielu, z szyszki chmielowe. Ja wusz, możemy powiedzieć w ogóle o szyszkach chmielowych, bo kiedyś jak mieszkałem na ratajach, na osiedlu bohaterów, to przechodziliśmy sobie takim mostem e, starołęckim na drugą stronę. Sz szliśmy na przykład na lody do Brody, na, sta na starołęce, i na drugą stronę, jak się przechodziło mostem starołęckim, to właśnie rósł taki dziki chmiel. I mój tata w świętej pamięci mówił mi właśnie, że z tego się robi piwo. I tak ładnie pachniało, i tutaj te szyszki już są takie złote, żółte, ale dalej jest ich pełno. Ale wracamy do Roberta. Robert mówił, że ci wszyscy przyjaciele przyjeżdżali do niego, a oni tylko przyjeżdżali i się nachlać. Zresztą, nie wiem, czy pamiętacie, taki był zjazd e, teoretycznie pierwszy, teoretycznie oficjalny, teoretycznie jeden najlepszy w Koronowie, czy tam w Kręglu, czy, czy gdzieś tam. E, I to właśnie przez to znienawidziłem Roberta, bo on mówił, że to był pierwszy lot podcasterów, a zloty były od pięciu lat wcześniej, e, więc e, po prostu wtedy go znienawidziłem. Powiedziałem tak jak Kaczyński powiedział kiedyś, ale tutaj się nie wyraża i, i wtedy go nie lubiłem, no ale że nie jestem mściwy, ani pamiętliwy, no to przyjechałem do niego Bo po to jest... No, no. I ten, tu mi przeszkadza. Będziesz, miał swój mikrofon, za chwilę będziesz sam mówił. W każdym razie, no, w każdym razie ja nie jestem mściwy ani nic, nie zmieniam, nie kupuję obcych domen i nie wpisuję głupich rzeczy na nie, zatem no, Robert całkiem miły, sympatyczny jest, robi mi zdjęcia, nareszcie po, po tylu latach będę miał ładne zdjęcia, profesjonalnie zrobione, profesjonalnym aparatem i bardzo mu za to dziękuję, mojej dziewczynie pokażę te zdjęcia, bo no, wiadomo, że sam sobie nie będę robił zdjęć oczywiście. W każdym razie y, bardzo fajne to miasto. Ten spacer, który mnie zmęczył i teraz zamawiamy taksówkę, żeby jechać do domu, bo ja już w zasadzie chodzić nie mogę. Nie to, że mam odciski, ale no, daleko mamy do domu. Robert po prostu mieszka pod Cantembery, gdzieś tam na wsi. Sknera jest, samochodu nie wziął, pieszo iść trzeba. W każdym razie bardzo fajne rzeczki, bardzo fajne strumyczki, bardzo fajne dobeczki. No i przede wszystkim Klimacik tego miasta. Taki mały, skromny y, kawałek świata, który całkiem mi się podoba. Tak troszkę, y, jakby to powiedzieć, y, uroczo wiejski klimat, nawet będąc w centrum miasta. Zatem to jest takie moje wejście drugie. Y, prawie 10 minut podcastu i więcej, więcej, przepraszam, y, bo jeszcze było wejście ten, wyjście Pana Księdza. Pan ksiądz się nazywał, czekaj, tam w książce było napisane, ja buchnąłem, buchnąłem tą, jak to się mówi, listę bo w kościele dostałeś listę, co trzeba śpiewać, co trzeba odpowiadać i w ogóle i tam było napisane właśnie, jak on się nazywa, ale już nie pamiętam. W każdym razie to tyle w tym wejściu i cóż, wracamy do katedry kantenberyjskiej. Może jakieś opowieści kanterberyjskie. może znajdziemy gdzieś w internecie i wrzucimy w dzisiejszy podcast. Zatem kończę moje 7 minutowe nawijanie i zaraz pomszy. mszy usłyszecie głos Roberta Kesslinga, który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 Filip e, też się e, odezwał ostatnio, nawet skomentował kilka odcinków. E, e. Canterbury liczy sobie 40 tysięcy mieszkańców, z czego 10 tysięcy stanowią studenci, Polacy 10 tysięcy stanowią Polacy. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, Starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Hej, hej, bawmy. Natomiast samo miasteczko można obejść w jakieś półtorej, dwie godziny może i, i zobaczymy najważniejsze historyczne obiekty. Na samą katedrę, do której przejdę za chwilę, potrzeba oczywiście więcej czasu i dobrze jest tam wejść, posłuchać chóru czy też gry na organach. No, ale poza katedrą miasteczko ma bardzo urokliwe uliczki. Taki typowo angielski klimat, a nawet ten klimat jest troszeczkę podobny do klimatu, jaki odczuwamy będąc w Krakowie, w centrum. Także dużo pubów, dużo restauracji, zróżnicowanie kulturowe i zróżnicowanie pod każdym względem. Ale angielski klimat wyraźnie można sobie odczuć właśnie tutaj. Jestem zniesmaczony. Wstyd mi, że jestem Polakiem. Pozdrawiam Was. Robert Kusty taka nie za bardzo logiczna odpowiedź. Co się z ludźmi porobiło? Wyrazy mm, ubolewania. Ale nuda. Czy wy też tak często się nudzicie? Bo ja tak. Często się nudzę i wtedy marudzę. Mama mówi, że przebywanie z nudziarzem jest strasznie nudne. Nigdybym tego nie zrozumiała, gdybym nie spotkała większego nudziarza ode mnie. E Blogowa strefa Roberta K. Ale nuda. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Bo... Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Sprawdzam, czy się nagrywa. Coś trzeszczy ci ten zoom. Trzeba, Trzeba uważać. No dobrze. Zapałem prawicą. Filip jest lewicowy, więc mówi, że złą ręką trzymam. Chciałbym tutaj to jest lewicowy. Nie, góral jest po prawicy. Po prawicy chciałem sprostować troszeczkę. Znaczy, ci, którzy znają Filipa, to wiedzą, że on cały czas ściemnia i nigdy nie wiadomo, kiedy prawdę mówi. A skoro cały czas ściemnia, to znaczy, że nigdy nie mówi prawdy. I to wszystko, co się tutaj... Dlaczego? Ja bardzo mówiłem prawdę i nikt mi nie wierzył, że tak jest. Filip mówi, że mówił prawdę i że nikt mu nie wierzył, że tak jest. No, A ale... No, o dziewczynach. Jeżeli o dziewczynach mówił prawdę, to w takim razie Magda będzie bardzo niezadowolona z tego... <głosy> jak posłucha sobie. Ale to takie prywatne wycieczki. Pal licho, to wszystko, co nakłamał teraz Filip o mnie, bo to tam <głosy> jest mało istotne. Możesz się obrazić, bo wszyscy się na ciebie obrazili. Mało zostało ludzi. No to ja się w sumie powinienem obrazić w końcu, nie? No to ja teraz jeszcze póki mogę, bo jak już ty odejdziesz, to już nie, nie będzie się na kogo obrazić, bo już... <głosy> nie zostało. Już nikt nie został dokładnie. To co to obrażamy się? Nie. Nie, to, nie, to się nie obrażamy jednak. Yy, Filip się rozpędził z piciem piwa, już kolejne kolejny pije. Yy, a chciałem coś powiedzieć, i mnie teraz wybił z, z rytmu, i zapomniałem co chciałem powiedzieć. Na no, chciałem coś powiedzieć z takiego przykrego, żebym był w pięty poszło, no ale jednak nie mam takiego charakteru i, i, i nie potrafię. Siedzimy cały czas w tym fabie, w którym y, nagrywaliśmy parę minut temu. Pap się nazywa pleciuga. Tak, papuga. Pod, pod, pod papugami. Także tutaj na pewno mieli... Y, ktoś śpiewał pod papugami? Czesiu, tak. Czesiu na pewno tu przyszedł kiedyś i zaśpiewał pod papugami i dlatego pap się tak nazywa. A tak na serio to tutaj kiedyś papugę mieli w klatce i nowy właściciel zmienił nazwę tego pubu. na de parrots, czyli papugi, czy parot nawet nie wiem, że w liczbie mnogiej, czy pojedynczej, chyba, chyba w pojedynczej. W każdym razie fajnie, fajnie, klimatycznie jest, szczególnie zimą, jak palą się kominki tutaj. Palą papugami podobno. Palą papugami, nie wiem, czy papugami, czy flamingami, bo Filip jest teraz flamingowo-kolibrowy. A próbowałeś tak pić nektary jak kolibry? Nie, ale sprawdzałem, co piją kolibry, to była woda z cukrem. Tak. Woda z cukrem. I dlatego tak zapierdzielają tymi skrzydełkami? Mhm. A, to od cukru? Mhm. Czy od wody? Od cukru. Od cukru. Także jak chcecie zapierdzielać skrzydełkami, to musicie dużo cukru. I dlatego Filip dużo cukru pije w, we wszystkich swoich napojach. Tak. Zresztą nie tylko dużo cukru używa, bo Filip również używa dużo soli. I ma podręczną solarkę ze sobą w kieszeni, trzyma i jak idzie do restauracji, zamawia coś. Mówi, żeby było well done posolone, ale oprócz tego wyciąga tą solarkę i kręci korbą sobie nad ziemniakami i zawsze sobie dosoli jeszcze. No i tak, tak to jest. On ma, on ma bardzo wybredny gust, jeżeli chodzi o jedzenie. Jeżeli świniaka nie podadzą na stół, no to to się obrazi. Także tylko mięsne żarcie. No, chciałem do rzeczy, ale tak właśnie nie wiem, bo tak już myślałem, żeby tutaj troszeczkę prywaty wrzucić, ale jednak nie, jednak nie. się rozmyśliłem i, i dlatego takie ga gadanie do, do No Filip, Filip, ja bym mógł bardzo dużo powiedzieć o Filipie, to może teraz powiem, bo on jest taki ściemniacz, ściemniacz kosmita <grym> i samolub, nie? To jest taki. Jak to się nazywa, że ktoś jest zadufany w sobie? Narcyz, o właśnie, to Filip powiedział, jak ma na imię. Także Filip ma na imię Narcyz, i właśnie Filip jest takim narcyzem, który się ubiera w firmie Zara. Znaczy kiedyś się ubierał, teraz już nie, teraz, teraz już troszeczkę mniej. W innych tam firmach kupuje sobie różne brzydkie ubrania I, i ciągle koszule, i ten boi się odsłonić szyi, także zakłada jakieś tam chusty. Oczu boi się odsłonić, więc okulary zakłada. I z Filipem tak to właśnie jest. No ale ściemniacz, ale, ale ten. I jak, aha, bo Filip jeszcze mówi, że jego można albo kochać, albo nienawidzić. Ale ja muszę sprostować, bo Filipa, Filipa można albo, albo tolerować, albo nienawidzić. Tak? Innej opcji nie ma. Yy, można się przyzwyczaić, tolerować, albo, albo się go nienawidzić. No i dobrze, nie będę tutaj przeszkadzał koledze w podcaście. Nie tylko, nie tylko dla kurek, tak? Ja nie spojrzałem, jeżeli pan. Filip, Filip ledwo zostawił jedną kobietę w Polsce i teraz już się rozgląda za innymi kobietami, ale to wszystko, to nie jest jego... On ma dobre serce tak naprawdę, on się nie rozgląda za kobietami. To wina jest tego, że ciągle tutaj pije piwo i, I piwo, piwo mu rozwiązuje oczy i, i się rozgląda za innymi. Normalnie to ma zawiązane oczy, a tak piwo mu rozwiązuje oczy i... I ten, w ogóle dzisiaj widziałem jego dziewczynę, nie powiem jak ma na imię Magda, yy, bardzo ładna, bardzo sympatyczna i bardzo ciepła, taka na pierwszy rzut e, ekranu, bo na ekranie widziałem. <grym> no i, ten, i czas, czas, na, czas na piwo dziękuję. Jejku jak ja się cieszyłem, kiedy traktor zakupiłem Zaraz w polu mi robota lepiej szła Często nawet sąsiadowi trochę pola obrobiłem Pomagali im sobie w pracy i trza Dziś maszyny mi wieją, bo nie starcza na paliwko A co tydzień o podwyżkach trąbią nam Traktor stoi bez użytku, mnie u gorów wciąż przebywa, Chociaż w polu całe dnie za koniem Więc będziemy chodzić pieszo. Idę wymienić żarówkę. No, po co ci to coś biało? Jak po co? To jest latarka. O, na, dole. na dole to mikrofon. A po co ci... Nagrywać będę całą sprawę. Bez latarki sobie nie poradzę. Masz lusterko? Będę potrzebował małe lusterko, ale takie małe, małe. Ale nuda. Ale nuda, ale nuda. Wszystko nagrywam w podcaście. Serdecznie witamy, a w zasadzie serdecznie żegnamy się w dzisiejszym podcaście. Siedziemy w Roberta pojeździe kosmicznym, który zawiezie nas z punktu A do punktu B. Pali mnie czoło, czuję, że pali mnie czoło, czyli chyba moja wczorajsza palenizna wychodzi. Będę piękny, jeszcze bardziej piękny, jeszcze bardziej ładniejszy, jak i Robert no i cóż, dziękujemy Wam za ten spacer. Dzisiaj był taki podcast na dworze, jak to się mówi w Poznańsku. W Krakowie by powiedzieli pewnie na polu. No i cóż, trochę historii, trochę wspomnień, trochę podcasterskich, różnych innych rzeczy. Robert, ilu ty, ty podcasterów ściągnąłeś? Bo ty mówiłeś, że to była cała chmara, nie? Wszyscy prawie. Kiedyś było spotkanie w Kanterdziurze i było trochę podcasterów. Nie chcę wyliczać, bo jak kogoś zapomnę, to później będzie siara. No wyliczaj, spokojnie. Nie, nie, ale... Teraz no... już tak nikt się nie lubi, więc w dupę. Ale tak, wszyscy nie lubią, ale tak będą mnie lubić jeszcze bardziej, wiesz, jak to ale jest. Ale no, się, gadaj, kto nie. był. Yy, czekaj, teraz już muszę skupić na drodze. Moja wolna. No nie bardzo. Aha. Słuchasz podcastu nie tylko dla Oru. Jeszcze muszą wyjechać. Więc tutaj yy, bracia retro byli, Skwara... Kto tam jeszcze był? Przemion był Kuchmistrz był Kto jeszcze? Skwarze powiedziałeś, Skwala tak, no. był No i ciekawe, czy był no Przemek? Aha. Szczepaniuk. Pozdrawiamy go bardzo, bardzo, bardzo gorąco po prostu. Przemku, czekamy nowe wpisy na stronie nie tylko dla orów.com. Bardzo czekamy, Przemku, bardzo. No i chyba to wszystko, ale mówię, no nie pamiętam naprawdę, musiałbym zerknąć, ja mam dobrą pamięć, ale krótką. Zatem Robert tutaj po prostu co jakiś czas sprowadza podcasterów, żeby ich przekabacić na swoją stronę. Mówi, żeby... No, żeby słuchać polskich podcastów, ale tylko tych dobrych, nie tylko dla aurów i nie tylko dla kurek, nie bardzo. No ale cóż, jak się zabawiam, się nie robi, to potem tak to jest, że... A czemu ty w zasadzie przestałeś robić te podcasty, co? Znaczy, najpierw było tak, że była próba mikrofonu, która była projektem... Na chwilę. E, Tak, Nie, nie, nie. Tam pomysł był taki, że to będzie montowany podcast i później mi troszeczkę zabrakło czasu na to i stwierdziłem, że zrobię podcast, który będzie już taki bardziej bez montażu. Na setę. Tak, i na setę i, i ten, i powstało 5 o'clock. I tam zacząłem nagrywać, a później no, stwierdziłem, że jednak mam więcej do powiedzenia niż, niż tylko w takim sobie tam pogadywaniu na setę. I znowu bym chciał nagrywać z montażem, a na to już zabrakło czasu i tak się wszystko rozjechało. I przestałem to robić w połowie gdzieś tam Portugalii. Także Portugalia jest niedokończona, a teraz nawet domeny mi wygasły, znaczy jeszcze nie wygasły, ale... Serwer padł, jakiś atak był, ja już tego nie, nie ratowałem Domeny wygasną niedługo pewnie i... ja Pewnie Przemek atakował ja go sam Co chciałem powiedzieć Zatem No właśnie i tak to z polskimi podcasterami Po prostu słomiany zapał Większość rzeczy trwała 2, 3, 4 lata I skończyło się Bez pożegnania nawet dla słuchaczy Po prostu zamilkłeś i masz to wszystko W dupie no, czy... nie fajnie, nie fajnie, ale cóż no, nieważne, słyszymy, tak że to nie jest powiedzieć. cicho tam, ważne jak człowiek jak mężczyzna kończy, a nie jak zaczyna więc widzicie jak to tak tutaj wszystko wygląda, no dokończaj no dokończyć to chciałem tak, że ja te moje projekty co prawda zawieszałem ale ja byłem cały czas mocno zaangażowany w podcastofon i w katalog podcastów, który tam prowadziłem, więc ja cały czas działałem i ten swój czas, że tak powiem prywatny, przedkładałem na to co robiłem dla innych i tak to dziękujemy. Tak, tak to wyglądało. Tak, te 6 lat temu jak się spotkaliśmy, to podcast Podcastofan był najlepszym na świecie serwisem podcastowym. Na całym świecie. No, nie było lepszego. Nie było lepszego i byliśmy najlepszą bandą miziających się po szyi gości. Nie było lepszych, nie było lepszych szyi. No ale jak to w życiu, wszystko mija. Miłość przemija, jak i męska na przykład, tak i damska. Chociaż bo teraz wiadomo, że te małżeństwa mogą być i takie i takie. No ale trudno, no. Trzeba robić swoje i teraz mówię... Nie patrzymy na innych, patrzymy tylko na siebie, robimy to, co nam pasuje, ale nie krzywdzimy innych i myślę, że to jest dewiza, którą powinniśmy skończyć ten podcast, czyli róbmy dobrze sobie, nie krzywdźmy innych. Coś jeszcze będziesz nagrywał kiedyś? Coś robisz jakieś zakończenie? Five o'clocka czy tych twoich innych? Czy już raczej wszystko odłożyłeś już na zawsze do śmieci? Nie mówię, że nie, bo chciałbym nagrywać i coś zrobić. I nie ma też czasu, bo zawodowo jestem cały czas prawie poza domem. A jak przychodzą weekendy, to trzeba ten czas poświęcić i rodzince, i znajomym. No tak, muszę wam powiedzieć, bo Robert pływa na statkach, wozi, wozi ropę z Irlandii do Anglii i jest kapitanem takiego małego szkunera i, i przewozi po prostu w ciągu tygodnia ropę tu i z powrotem, tu i z powrotem. No a na weekendy wraca do portu no i opiekuje się rodziną i tak to u niego bywa zatem to tyle na dzisiaj nie wiem ile tych minut nam wyjdzie ale to nieważne, było ważne, że spędziliśmy fajnie czas zatem to tyle na dzisiaj, pewnie wracamy znowu do Anglii, może do Londynu zobaczymy co się będzie działo i podcast nie tylko dla Orów Not, not Only for the Eagles, jak tam mówił George Matlock ja widziałem dzisiaj odciętą kuczcinę królika jak szliśmy był kawałek królika, seleżał, ale tylko noga była, więc nie wiem czemu tak. Ale to ale... już nie jest czasów wojny chyba. Nie, to chyba nie. No dobrze. tym takim dość e, krwiożerczym aspektem kończymy nasz dzisiejszy podcast. E, I tyle. I Do usłyszenia i zapraszam Was na następny odcinek. Aleluja i do przodu. Dodaję lusterko. Dziękuję. Zrobiłem co? Zrobiłem. No. Bez lusterka bym sobie nie poradził, bo zapinka nie jest zaciskana taka jak zazwyczaj, tylko zapinka jest tak wciśnięta i przesunięta i trzeba takie, takie są tym za... No, dzięki. Wiem, że to się bardzo interesuje. Otworzyłam moją książkę i zobaczyłam w niej literę N. Nudziarza. I wiecie co? Zrobiło mi się go żal. Pomyślałam, że siedzi, czeka na interesującego i bardzo się nudzi. A może on tu? Szanowni Państwo! Prezes! Radzenie o świecie przez polskie władze, tak proszę Państwa, aniba. Haniebne było oddanie śledztwa. Otświętanie rosyjskich pan. Media prezurują informacje. Obrażaniem, ugokarzaniem, proszę Państwa. Spontaniczna, bez żadnego przygotowania Chciałbym już tym razem, nie będę przekręcał Nazwiska, Filip Dawidziński Z podcastu Nie Tylko Dla Orów Był moim gościem, bardzo dziękuję Za rozmowę Tak, tak Jak ten czas szybko leci To był podcast Nie Tylko Dla Orów, ale znów niedługo się spotkamy no, daj, no,